Dziękuję bardzo. Ja mam na imię Dominika. Jestem alkoholiczką. Po pierwsze, to bardzo dziękuję za zaproszenie. Dla mnie to jest zawsze super doświadczenie, że się mogę, mogę podzielić i zawsze, zawsze sobie myślę o moich początkach we wspólnocie anonimowych alkoholików, jak siedziałam w kącie i nie chciałam się do nikogo odezwać. A teraz jest, mam taki, o, taki przywilej. Także bardzo dziękuję za, za taką możliwość. Jestem z Krakowa, jestem Was od 1 stycznia 2014 roku yy, i mam sponsorkę, sama też sponsoruję. I, no i też mam oczywiście swoją grupę domową, się nazywa Dzieło, jakby się wam nudziło w sobotę po południu, to jesteśmy o 17.30, mamy meeting na Zoomie. Zapraszam. Magda mnie poprosiła, żeby się podzielić doświadczenie na temat dwunastego kroku. Ja chwilkę się zastanawiałam, co powiedzieć i ten krok został odczytany. Nie, tam jest mowa o, o tym, że przybudzenie duchowo w rezultacie tych kroków staraliśmy się nieść to posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach. Zanim powiem o, o tym dwunastym kroku, jak to u mnie wygląda, to tak w dwóch kr krótkich słowach, może trzech powiem e, takich parę rzeczy, żebyście wiedzieli w ogóle, skąd się wzięłam. Ja przyszłam do wspólnoty właśnie trochę ponad 7 lat temu. E, ja 9 dni już wtedy nie piłam, jak trafiłam na pierwszy meeting. I e, no, i ja nie piję właśnie od tego 1 stycznia 2014 roku i po paru miesiącach zdecydowałam się na terapię, a potem jakby w takim poczuciu, że dla mnie to jest za mało i trochę też w takim przerażeniu, że wrócę do bicia. Poprosiłam kogoś o sponsorowanie i mam tą samą sponsorkę od, e, od ponad sześciu lat i też na, na moje szczęście zaczęłam dość szybko e, sponsorować. Mówię, że na moje szczęście, bo teraz jak szczerze mówiąc sponsoruję, nawet w tym roku Taki mam dość często doświadczenia, że jak pracuję z dziewczynami na krokach, to, to, to sobie uświadamiam, jak bardzo ja byłam chora, bo one aż takie chore nie są. I mnie to zawsze zadziwia, nie? I e, ja, jak trafiłam do AA też, e, to, to nie było takie miejsce, że e, w którym się od razu zakochałam, ja nie należę do tych osób, natomiast przyszłam i zostałam we wspólnocie, dlatego że ci ludzie po prostu mieli to, czego ja nie miałam, czyli nie pili. A ja nie mogłam przestać przez wiele lat, po prostu nie mogłam przestać pić nie? i już się pod koniec poddałam i stwierdziłam, że to już tak będzie i się zapije na śmierć. Nie? Natomiast jak trafiłam do A.A., to yy, uważałam się za ateistkę i, yy, i w ogóle sam fakt, że pierwszy meeting odbywał się przy kościele, no to ja od razu miałam z, zaciśnięte szczęki po prostu i bałam absolutnie na nie. I, y, I jakby to całe w ogóle gadanie o Bogu, o przebudzeniu i tak dalej, no to to powodowało we mnie szczerze mówiąc przerażenie, nie? I nie do końca rozumiałam wiele rzeczy, o których tutaj była mowa na, na mityngach na początku, nie? Jak, y, y, I też jakby ta cała otoczka związana z mityngami, nie? Modlitwa i tak dalej, no to wszystko budziło we mnie z, tak naprawdę lęk i dużą niechęcią, ale wydaje mi się, że dostałam po prostu taki dar desperacji, że zostałam i, i zaczęłam się tam przyglądać i już tak naprawdę jak robiłam, zebrałam się za program i zaczęłam pracę ze sponsorem, to ze sponsorką, to już wtedy jakby, no pierwsze koty zapłaty już stwierdziłam, dobra, to chyba jest jakiś bóg, bo to jest niemożliwe, żeby nie było czegoś większego ode mnie, bo ja przecież nie piję od paru miesięcy i jakim cudem to się zdarzyło, nie? I tak naprawdę to się tak powoli, powoli u mnie zaczęło dziać, nie? Natomiast rzeczywiście, jak dzisiaj myślę o tym, no to ja miałam takie wyobrażenia dotyczące przebudzenia duchowego, że to no takie, no, ja, ja nie wiem jak wy, ale ja trafiłam do a z masą po prostu różnych przekonań, z takich genialnych pomysłów absolutnie na swoje życie, na świat wokół mnie i różnych jakichś wizji i, i wyobrażeń na wiele tematów. wyobrażam sobie, że przebudzenie duchowe to jest tak że po prostu stąpi na mnie światło, i ja na drugi dzień wstanę i będę święta. No, nic takiego się nie wydarzyło przez ostatnie kilka lat, wręcz przeciwnie, ale na szczęście, jak, jak dotarłam do, do tego momentu w książce, y, gdzie tam wspomniane jest przebudzenie duchowe, no to na szczęście anonimowi alkoholicy pomyśleli o takich ludziach jak ja. I napisali taki tekst, przy którym odetchnęłam z łgą o doświadczeniu duchowym. nie? Jak to przeczytałam ze sponsorką, to sobie pomyślałam, Boże, no to może będę jakoś żyła, nie? No bo tam jest napisane po prostu, że zmieni się reakcja, na, nasza reakcja na życie i na tym to polega. I ja mam dokładnie takie doświadczenie. Nie? Jak się temu przyglądam dzisiaj, w jakich obszarach to się u mnie odbywa, to no to Mogę powiedzieć, że jakby w rezultacie tych kroków pojawiło się kilka rzeczy, nie? tak naprawdę, które ja nazywam po prostu przebudzeniem duchowym dzisiaj. Dzisiaj wiem, co to jest. I pierwsza taka rzecz dla mnie, którą bagatelizowałam na początku bardzo i uważałam, że pff, co to jest? Wiele osób to ma. To jest to, że nie pije i w ogóle mi się nie chce, nie? Druga rzecz, która taka przyszła w dużym stopniu ee, też myślę na początku w ogóle realizacji tego programu to to, że istnieje jakaś siła większa ode mnie samej, nie? Ale tak naprawdę, jeśli chodzi o te reakcje, takie właśnie wobec świata i wobec życia, no to były takie najważniejsze i do dzisiaj są najważniejsze dla mnie kroki, takie między czwartym a, a dziewiątym, no bo w dużej mierze tam się wydarzyły takie rzeczy, że po prostu przestałam się postrzegać jako ofiarę, uwielbiałam to. Krzywdzona przez los, biedna Dominika, po prostu nikt jej nie kocha, nikt jej nie lubi, nic tylko się urządzić. I nagle się okazało, że w ogóle tak świat nie wygląda, nie? Ale też dzięki temu czwartemu i piątemu krokowi tak naprawdę się okazało, że jestem bardzo podobna do innych ludzi, i ponieważ ja piłam przez wiele lat w totalnej izolacji, też w rozpaczy, że żyję w izolacji to absurd po prostu tej choroby, nie? Piłam, bo czułam się samotna i odcinałam się od świata, i zamknięte koło nie. A tak naprawdę w piątym kroku się okazało, że jestem, że jestem bardzo podobna do innych ludzi, nie? I, i mam bardzo podobne wady i to nie do końca tak wygląda, że wszyscy mnie chcieli zawsze skrzywdzić nie? i okazało się, że ten dystans się bardzo zmniejszył. I on się zmniejsza do dzisiaj. Nie? Ja też widzę w ogóle tak, do dzisiaj też widzę to, że jak jestem w takiej gorszej kondycji duchowej, to natychmiast się izoluję. Nie? I, yy, I w dużej mierze też potem to, co się działo zaczęło dziać w szóstym, siódmym kroku i do dzisiaj też to się dzieje, no to, to rzeczywiście, pamiętam taki moment, jak przyszłam kiedyś do mojej sponsorki i powiedziałam, słuchaj, wyobraź sobie, że zdarzyło mi się to i to i to, nie, bo jakaś była tam historia, że poprosiłam o podwyżkę i dostałam ją. I ona tak patrzyła na mnie i mówi, no, szósty, siódmy działa, <głos> jak to, no bo rzeczywiście jest tak, nie, do dzisiaj mam też takie doświadczenie, że to są dla mnie takie potężne kroki, których Bóg mnie uwalnia po prostu od, wielu wad, nie? I też tak naprawdę od lęków i, i zaczynam doświadczać tego, czego nie rozumiałam, jak przyszłam do wspólnoty, jak ludzie mówili o wolności, albo jak przeczytałam o tym, to ja nie wiedziałam, o czym oni mówią, nie? Dzisiaj widzę, że to się, że to się zaczęło dziać tak naprawdę, nie? I, I też dla mnie bardzo ważną taką częścią tej zmiany i tego przebudzenia duchowego jest to, co się wydarzyło w dziewiątym kroku, nie? Że ponaprawiałam pewne rzeczy i mam taką czystą kartę i, i teraz te relacje już powoli mogą się po prostu zmieniać, nie? I, i się zmieniają ku mojemu zaskoczeniu. I mówię o tym dlatego, że dla mnie to się, dla mnie w ten sposób się po prostu objawia przebudzenie duchowe na codziennie, że ja już nie, jakby po pierwsze, nie mam ani potrzeby takiej, żeby biec do sklepu natychmiast, jak cokolwiek się stanie, nie? i do słynnej żabki. Ale po drugie, że widzę, jakby. Że dostałam w AA to, czego nie dostałam kiedy, czego szukałam przez wiele lat, nie? że nie mogłam sobie poradzić po prostu yy, i byłam wiecznie nieszczęśliwa i codziennie postanawiałam, że będę inaczej żyła, a to mi się w ogóle nie udawało. Nie? I dzisiaj to jakoś widzę, że to jest taki rodzaj procesu nie? i takiej ciągłej zmiany. I to by się nie, nie wydarzyło tak naprawdę u mnie w życiu, gdyby nie to, że powiedzmy, że miałam takiego duchowego farta, nazwijmy to w ten sposób, że. Pan Bóg mi zrobił się kusa, bo ja dość szybko, jak, jak przeszłam przez program, usłyszałam od sponsorki, no to możesz sponsorować, no to się oczywiście złapałam za głowę i pomyślałam sobie, zwariowała chyba, ja się nie nadaję, absolutnie nie, ja nie mam pojęcia w ogóle o co z tym chodzi, jestem nieszczęśliwa i tak dalej, bo to nie było wcale tak, nie, że doszłam do 12 kroku i, i było fantastycznie, wręcz przeciwnie, bardzo długo się jeszcze boksowałam z wieloma rzeczami i i byłam bardzo często jakby w konflikcie nie? z rzeczywistością, ale yy, no, moja siła wyższa, którą ja nazywam po prostu Bogiem, miała trochę inny plan i pojechałam do innego miasta, taką miałam wtedy pracę, że wyjeżdżałam bardzo dużo i pojechałam do innego miasta i tam, o ile w Krakowie na jak się w ogóle nie odzywałam, <śmiech> bo się wstydziłam, bo mi towarzyszył go, no, ogromny lęk po prostu. O tyle tam w tamtym mieście wyjechałam. Mogłam udawać, że jestem kimś innym i się przytrafiła pierwsza speakerka i ktoś mnie poprosił o sponsorowanie. I zaczęłam dość szybko sponsorować. I to wszystko, o czym powiedziałam na początku, to by się nie zdarzyło. Gdyby nie to. Nie? Że ja tak naprawdę. Yy, dla mnie też w tej chwili ta, ta część programu to jest najważniejsza część mojego. No, jakby praktykowania programu na co dzień. Niesienie nie nie posłania. Ja tego oczywiście na początku tak nie widziałam, tylko na początku jak zaczęłam sponsorować i dzielić się tym, może nie programem, no jakby tym, czego doświadczyłam być może na początku, to zaczęło do mnie docierać, że ja mam na przykład wady charakteru, bo, bo to były pierwsze takie relacje, które były bardzo takimi otwartymi relacjami, gdzie ciężko mi było się ukryć, nie? I nagle się okazało, że ja mam taki maciupeńki problem z uczciwością, nie? Że ja nie umiem powiedzieć komuś na przykład wprost czegoś. I zaczęła mi wyłazić masa takich wad, nie? że, że byłam na przykład niecierpliwa albo na przykład bardzo nieuważna. Nie? Już pomijam to, że bywam egoistyczna. I to tak naprawdę się zaczęło dziać w tych relacjach, no bo ja przez wiele, wiele lat żyłam w, w, i piłam w, w takiej, no po prostu w izolacji. Nie? I moje relacje z ludźmi to były ograniczone do takiego absolutnego minimum. A tu nagle się okazało, że to są tak bliskie relacje. Nie? Pierwszą taką relacją zresztą była też relacja ze sponsorką, ale potem no to się zaczęło przenosić tam. No i z racji też tego, jak to wyglądało, że ja musiałam ten pro program w jakiś sposób przekazać, no to na początku poświęcałam temu bardzo dużo czasu, jakby, żeby się przygotować do, do tych spotkań i rozmów z dziewczynami i dzięki temu zaczęło do mnie docierać w ogóle, co piszą w tej książce, e, książce Anonimowi alkoholicy i, i wiele rzeczy się stało dla mnie prawdziwych. Nie jak przyszłam prawdziwych i też takich moich osobistych, nie? że się okazało, że mój Boże, ja mam takie doświadczenie, nie? dokładnie takie mam doświadczenie i e, dokładnie takie, jak e, piszą w, w naszej książce, nie I, i zaczęło też do mnie przychodzić takie tak naprawdę zrozumienie też po prostu kroków na wielu, wielu e, poziomach, nie, co to są moje wady i co to się dzieje wtedy, nie? na czym polega jedenasty krok, co ja robię właściwie w dziesiątym kroku i tak dalej, tylko dzięki temu, że zaczęłam się temu dzielić, ale tym dzielić tak naprawdę, nie, ale do dzisiaj też jest tak, że jakby dla mnie dwunasty krok to jest też taki krok, gdzie są takie dwa kroki, które są dla mnie bardzo wyjątkowe. Jeden krok to jest szósty, bo jest bardzo dla mnie trudnym krokiem, bo nie zawsze jestem gotowa do tego, żeby Bóg nie uwolnił od pewnych wad. I czasem jest po prostu wygodniej. I drugi taki potężny krok dla mnie to jest krok dwunasty, dlatego że ja tam po prostu widzę to i widzę to, że no, Bóg działa. Po prostu mogę brać udział w takich rzeczach, których no, nie sądziłam, że to się może wydarzyć. Nie? Że ktoś przestanie pić i stanie na nogach. I, i, i to się dzieje na moich oczach. Nie? Albo widzę, że ktoś po prostu y, za chwilę pójdzie pić i robi pewne rzeczy i, się, i, i nie pije. Nie? I Dla mnie to jest fascynujące doświadczenie. Ja nie sądziłam, że czegoś takiego będę mogła doświadczyć w ogóle. Bo jak też przyszłam do AA, to tak naprawdę jak słuchałam ludzi na przykład, że oni mówili, no jestem użyteczny dla innych ludzi, no, no tutaj niosę posłanie. Ja sobie myślałam, no to fajno, fajno, że macie czas na takie rozrywki, ja nie mam, ja jestem bardzo zajętą pracującą kobietą, a dzisiaj to jest dla mnie e, jedna z najważniejszych części mojego życia, jeśli nie najważniejsza w gruncie rzeczy, praca z drugą alkoholiczką. I też e, mam takie doświadczenie, które do mnie dotarło dopiero po paru latach trzeźwości, że tam Wu w książce pisze o tym, że e, pisze w książce o tym, że jakby źródłem dla nas, dla, dla wzrostu dla alkoholika jest praca z, e, z drugim alkoholikiem, nie? jeśli ja nie będę tego robić, to prawdopodobnie wrócę do picia i umrę. Ja jak to przeczytałam za pierwszym razem, to się popukałam po głowie i pomyślałam, no dziękuję bardzo. To chyba nie do końca jest prawda. I on potem pisze o tym, że jak e, miał takie momenty, że było mu tak ciężko, że myślał, że wróci do, do picia, że się napije, ale jak już nic nie działało, to działała praca z alkoholikiem. No i przyszła kryska na Matyska, jak miałam jakieś tam dwa, dwa i pół roku trzeźwości, to miałam taką sytuację w życiu, że zmarł mi tata. To była bardzo trudna taka relacja. Nie ma tu teraz czasu na to, żeby mówić, ale zmarł mój ojciec. E, posypały mi się takie zawodowe rzeczy bardzo mocno i w ogóle właściwie Stwierdziłam, że chyba powinnam zmienić pracę, i nie miałam, nie miałam pieniędzy, nie miałam pracy z marmitata, i byłam w takim właśnie punkcie. I przyznaję, że to było bardzo trudne. nie. I miałam takie momenty, że leżałam tutaj, właśnie gdzie siedzę. Ze mną jest taki kocyk yy, w kuchni na podłodze, i leżałam na podłodze. I myślałam sobie, no nie wstanę po prostu. Po prostu nie wstanę. Nie? Nawet nie chciałam się pić, tylko byłam po prostu. Tak naprawdę dzisiaj wiem, że przeżywałam żałobę, nie? ale byłam w takim stanie no takim depresyjnym, nie? i myślałam sobie, no nie ruszę się po prostu, nie ma opcji. No ale patrzyłam na zegarek i myślałam do Mika, ale musisz, bo, bo sponsorowana będzie dzwonić, rusz tyłek, nie? I wstawałam. Gadałam z dziewczynami, mówiłam oczywiście, że u mnie też y, tatami zmarnie, nie czuję się najlepiej, ale jakby to mi pozwoliło przetrwać ten tr taki trudny czas. I bardzo jestem za to wdzięczna. Nie, też jestem wdzięczna za to, że tak naprawdę. Tak naprawdę dzięki temu, że zaczęłam to robić, widzę, co to znaczy w ogóle być użytecznym dla drugiego człowieka i jaka wolność płynie z tego, że nie jest się takim samolubem, jak byłam przez wiele lat. Nie? I, I naprawdę jestem bardzo za to wdzięczna. I jest jeszcze ta taka ostatnia część tego dwunastego kroku, która mówi o tym stosowaniu tych zasad we wszystkich naszych poczynaniach. Ja, ja przyznaję, że ja, ja 7 lat nie piję. Ponad. Y, ponad tam 6 lat y, pracuję na krokach, nazwijmy to. Y, y, miałam takie momenty, że myślałam, że może nie tyle, że rzucę to i, i mam dość, co się tak osuwałam nie? w programie, żeby tam 10 i 11 krok zaniedbywałam, ale bardzo jakby długo czekałam na to, aż ten program zacznie się rozlewać na moje życie takie osobiste i i też na zawodowe nie? i że to się zacznie dziać tak naprawdę tak realnie, nie, nie tylko w mojej głowie. Bo ja mam tysiąc wyobrażeń na różne tematy, nie? dzisiaj dla mnie to jest bardzo proste i tak naprawdę stosowanie tych zasad we wszystkich moich poczynaniach, bo dzięki temu, że sponsoruję i dzięki temu, że, że przeszłam przez te kroki, no to dowiedziałam się czym, czym jest uczciwość i jaka wolność z, z tego płynie i staram się z, z tego korzystać, nie staram się też yy, Korzystać z tego, co daje ten program nie, czyli takiego tak naprawdę zwrócenia się do siły wyższej i z prośbą, żeby mnie uwolnił od pewnych lęków i dzięki temu mogę być tym, kim tak naprawdę jestem. nie? To, to też dla mnie było bardzo trudne. Tak, Dostałam kiedyś od mojej sponsorki modlitwę, żeby e, Bóg mi pokazał, kim On chce, żebym była. nie? Albo żeby Bóg mi pokazał, jaka jestem tak naprawdę. Ja się nie chciałam tak modlić, bo uważałam się za kompletne dno. A powoli, powoli zaczęło się to dziać, nie? Ale tak naprawdę, w gruncie rzeczy, dla mnie to stosowanie tych zasad we wszystkich poczynaniach, ono się w dużej mierze zaczyna w jedenastym kroku na co dzień, nie? w modlitwie i medytacji, kiedy ja to robię realnie, już teraz rano i to już jest dla mnie taka no taka praktyka na co dzień, nie? że wstaję rano i zastanawiam się że rzeczywiście, co ja mam przed sobą do zrobienia jak ja mam podejść do konkretnych rzeczy, gdzie w tym wszystkim jest ta słynna wola Boża, nie? co to oznacza, co to oznacza, że jakby ja pracuję z ludźmi, nie? w jaki sposób ja mogę być użyteczna i, i jak to powinno w ogóle wszystko wyglądać nie? W, w moim życiu. I często też mam tak naprawdę, dla mnie to też jest taki, taka część stosowania tych zasad we wszystkich poczynaniach, że nawet dzisiaj to zrobiłam, że miałam taki moment, bardzo się wzburzyłam, się zdenerwowałam w pracy i po prostu na szczęście teraz pracuję z domu. Mogę sobie po wejść na takie luksusy, robię przerwę i, i się po prostu pomodliłam i zastanawiałam się, w którą ja stronę idę. Nie? i Widzę, że to jest taki dla mnie bardzo, bardzo prosty sposób na, na codzienność. Nie? Ja dzięki temu programowi tak naprawdę też dostałam taką codzienność, która mnie strasznie cieszy. Czerpię dużo, dużo radości z takiego zwyczajnego, codziennego życia. Nie? I powiem na koniec, bo już widzę, że mi się czas powolutku kończy. Powiem na koniec taką rzecz, że jak przyszłam do Wspólnoty Anonimowych alkoholików, to wiele rzeczy było dla mnie zagadką. Jak ludzie mówili na mityngach, takie rzucali hasła jakieś, no to one mi się wydawały bardzo enigmatyczne. Ja nie wiedziałam za bardzo o czym oni mówią. Nie, na przykład o wolności, o pogodzie ducha a, i o te, tego typu historiach, nie? I, Właśnie o też ego o egoizmie, niesieniu posłania. Nie, dzisiaj jakby łatwiej mi jest to zrozumieć i, i łatwiej jest mi to zobaczyć. Ale też e, ostatnio przeprowadziłam rozmowę z, ze sponsorką, która się zadała pytanie, po co jest ten program? Ja wiem, że, że powinnam była odpowiedzieć, e, po co jest ci ten program? Eee. E, I wiem, że powinnam odpowiedzieć, być może, przecież, no, ktoś ma włączony chyba mikrofon. O, dziękuję bardzo. No, sponsorka mi zadała takie pytanie, że e, e, czy e, po co mi jest ten program, nie? Ja wiem, że być może powinnam odpowiedzieć, że e, po to, żebym doświadczała Boga, nie? Albo szukała Boga, bo tak naprawdę to gdzieś tam to jest zapisane w, w naszej książce, nie, ale jak powiedziałam, wiesz co, no, jakby szczerze mówiąc na, na co dzień, to jest mi po to, żeby szukać świętego spokoju, nie? Bo ja sobie bardzo cenię efekty, które Teraz czerpię z, z realizacji tego programu, nie? tak jak kiedyś sobie ceniłam bardzo efekty związane z piciem, tak teraz sobie bardzo cenię efekty związane z realizacją tego programu nie? i ciągle ich szukam, ale w gruncie rzeczy dla mnie to jest tożsame, nie? że jakby spokój znajduję w takiej, w takiej relacji z siłą wyższą, nie i w takim, no w takiej, w tak naprawdę w dużej mierze takiej akceptacji byciu w, w, takim, w takiej zgodzie na co dzień z, z tym, co mnie otacza po prostu. I chyba to tyle, co chciałam powiedzieć, bo usłyszałam na początku, że mam gadać 20 minut, to gadałam 20 minut, także bardzo Wam dziękuję i dziękuję jeszcze raz za zaproszenie.